Dziś 21. odcinek z kolejnymi trzema tematami. Zaczniemy informacją o Janie Pawle II, później będzie o Światowym Dniu Walki z Autyzmem, a na sam koniec ciekawostka o tym, jak można naprawdę dużo zaoszczędzić, tylko zmieniając czcionkę. Program prowadzi Krzysztof Włodek. Przypada dziewiąta rocznica śmierci papieża Polaka. 25 marca 2005 roku w kaplicy w Watykanie papież z krzyżem w ręku obserwował drogę krzyżową w Koloseum. Dwa dni później podczas spotkania z wiernymi nie był w stanie wydobyć z siebie głosu. W środę 30 marca widzieliśmy papieża w oknie po raz ostatni. Kolejnego wieczoru był już umierający. 2 kwietnia po południu Jan Paweł II pożegnał się ze swoimi przyjaciółmi i współpracownikami. O godzinie 21.37 nasz ojciec święty powrócił do domu ojca, mówił wtedy arcybiskup Leonardo Sandri ludziom zgromadzonym przed Bazyliką Watykańską. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z Autyzmem. Jako symbol solidarności z chorymi wybrano kolor niebieski. Spodek w Katowicach, Pałac Kultury i Nauki czy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozświetlą się w tym kolorze. Warto dowiedzieć się czym jest autyzm, ponieważ dużo osób uważa chorych za niewychowanych czy aroganckich. Na całym świecie liczba chorujących na autyzm wzrasta. W USA 1 na 68 dzieci rodzi się z autyzmem. To 30% więcej niż 2 lata temu. Częściej chorują chłopcy. Takie osoby cechuje głównie problem w postrzeganiu świata, problem z mówieniem i pojmowaniem relacji społecznych. Autyzm może być leczony, ale nie jest wyleczalny. Niektóre dzieci z autyzmem wykazują szczególne zdolności w matematyce, muzyce czy sztuce. Nie wiadomo w 100% co powoduje autyzm. Naukowcy przypuszczają, że do jego powstania przyczyniają się genetyczne uwarunkowania, stres środowiskowy, choroby matki w ciąży, wiek rodziców oraz problemy w trakcie porodu. Na koniec temat o tym, jak można zaoszczędzić miliony dolarów. Według odkrycia i obliczeń 14-letniego Suwira Handaniego wystarczy zrezygnować z czcionki Times New Roman. Uczeń po analizie materiałów informacyjnych dla nauczycieli zbadał, że najczęściej używa się liter E-T-A-O-R. Po wykonaniu obliczeń doszedł do wniosku, że zamieniając znaną czcionkę Times New Roman na mniej znaną Garamond, możemy ograniczyć zużycie tuszu nawet o 24%. Pozwoliłoby to zaoszczędzić 136 milionów dolarów na tuszu w samej administracji centralnej USA rocznie. Pytanie tylko, czy dorośli zechcą wcielić projekt 14-latka w życie? Tak oto kończy się 21 odcinek. Jutro nowe informacje oraz zostanie ogłoszony konkurs. Bądźcie na Facebooku o 18.30. Warto!